Zaszczycone, że miło, mimo późnej pory tak wiele osób zdecydowało się pozostać, żeby chwilkę y, posłuchać także tego, co ja mam Państwu do powiedzenia. Zostałem już tu przedstawiony. Istotnie y, jestem y, członkiem od wielu lat, a od blisko czterech także członkiem władz Stowarzyszenia Autor ZAIC i mam zaszczyt to stowarzyszenie tutaj przed Państwem reprezentować. Chciałbym powiedzieć kilka słów, które jakoś wplotłyby się w tę dzisiejszą debatę na temat prawa autorskiego i jego miejsca z punktu widzenia autorów, czyli tych ludzi, którzy tworzą content, od którego dzisiejsze spory na temat przyszłego kształtu eksploatacji twórczości się zaczynają zanim przeczytam taką krótką głosę, którą sobie przygotowałem czuję się w obowiązku powiedzieć coś czego chyba nie wszyscy wiedzą, sądząc po wypowiedziach przestrzeni publicznej w internecie Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, nawiasem mówiąc współorganizator tego wydarzenia nie jest firmą nie jest jakąś rządową instytucją, na podobieństwo ZUS-u na przykład, tylko jest stowarzyszeniem założonym 95 lat temu, w marcu 1918 roku przez twórców. I do dziś zachowało tę formę organizacyjną, tę postać organizacyjną. Zarząd jeśli chodzi o ZAIKS, spoczywa w rękach twórców, ludzi, którzy piszą, komponują, tworzą twory plastyczne i to, co robi ZAIKS, spora rzesza ludzi, którzy działają w terenie, w naszym imieniu, to wszystko odbywa się na potrzeby stowarzyszenia. Mam wrażenie, że Wielu tych, którzy się za się wypowiada z tych prostych rzeczy, nie zdaje sobie sprawy. Szanowni Państwo, dzisiejsza debata wpisuje się w ogólnoświatową dyskusję, której osiami współrzędnych są z jednej strony lawinowy rozwój środków technicznych i metod utrwalania i rozpowszechniania kontentu z szeroko rozumianego obszaru kultury wraz z opartymi na nich nowymi modelami biznesowymi, a z drugiej strony bezwładność szeroko rozumianego prawa i sposobów jego egzekwowania, przywiązanych na różne sposoby i zapatrzonych w modele wykorzystywania i dystrybucji dóbr kultury, które na naszych oczach podchodzą w przeszłość. Na tym tle trwa zajadłe przeciąganie liny między stronami, które w zależności od punktu widzenia dostrzegają w zachodzących przemianach swoją szansę lub postrzegają jej jako zagrożenie. Jako człowieka zarabiającego na życie słowem szczególnie bawi mnie i fascynuje twórcze, a jakże, wykorzystanie semantyki w roli pałki, którą okłada się po głowie antagonistów. Powstają platformy forsujące, przyjazne, no zapewne dla ich współtwórców Prawo autorskie, szeroki poklask zyskują nawoływania do uwolnienia kultury, którą najwyraźniej ktoś spędzał lub uwięził. Są też tacy, którzy wieszczą nam globalną wojnę o prawo autorskie. Kto nie zgadza się w pełni z autorami i użytkownikami tych semantycznych maczów, ten jest, należy rozumieć, zwolennikiem nieprzyjaznych rozwiązań, klucznikiem blokującym dostęp do kultury, spragnionym jej masą i potencjalnym wrogiem, którego, jak to na wojnie, należy zetrzeć w proch i pył, być może nawet eksterminować. W tej wojennej retoryce, podsycanej skwapliwie przez gigantów światowego biznesu, których fortuny wyrosły na eksploatacji treści, nie przez nich wytworzonych, coraz bardziej deficytowym towarem staje się rozsądek, dystans i poszanowanie partnera. Czas to zmienić. Ja reprezentuję tu dziś tych, od których cały ten gwarny dyskurs się zaczyna. Zanim skoczymy sobie do gardeł w obronie jedynie słusznych, bo własnych, poglądów na to kto, gdzie, na jakich zasadach i w jakich ramach prawnych będzie w nowej, przyszłej rzeczywistości powielał, utrwalał i rozpowszechniał kontent z obszaru kultury, ktoś musi go najpierw wytworzyć. Wiem, że ta informacja zastoczy wielu odbiorców niniejszego przekazu, niekoniecznie tych obecnych na sali. Ale zanim jakiś hit, za moich młodych lat mówiło się szlagier, zdobędzie globalną popularność. Ktoś, na przykład kompozytor, musi w niemałym płocie czoła stworzyć wpadający w ucho ciągnut, a ktoś inny, autor tekstu, opatrzyć go słowami. Nie koniec na tym. Autorów o dziwo mają także utwory audiowizualne i plastyczne. Książki też, tu niespodzianka, nie piszą się same. Ludzi, którzy posługując się technologiczną nowomową generują kontent kulturalny, łączy jedno. Dzieło, będące finalnym efektem ich wysiłków i obiektem zmagań wszystkich tych, którzy chcieliby się nim nasycić, jest efektem talentu i pracy. Talent to coś, czego nie da się kupić w sklepie, ani wykuć na pamięć na kursach wieczorowych. A praca, gdy ostatni raz sprawdzałem w internecie, nadal była czymś, za co w naszej kulturze należy się wynagrodzeniu. Nie mam cienia wątpliwości, że rzeczywistość prędzej czy później wymusi zmiany w prawie autorskim, które w większym czy mniejszym zakresie wyjdą naprzeciw oczekiwaniom coraz szerszych grzesz internautów i innych uczestników debaty, którym marzy się wolny dostęp do kultury. Stowarzyszenie, którego jestem członkiem, jest świadome zachodzących przemian i gotowe do udziału w debacie nad nowym cybernetycznym ładem w sferze kultury. Szczególnie cennym partnerem są dla nas ci, którzy rozumieją, że nowoczesne rozwiązania nie mogą pomijać tego, kto upiekł tort, na który tak wielu ma apetyt. Czy twórcy potrzebują prawa autorskiego? Tak brzmi zapisany w programie CopyCamp temat mojego wystąpienia. Myślę, że tak. Myślę, że twórcy potrzebują tego prawa autorskiego, ponieważ musi być... Jakieś narzędzie, a prawo autorskie niedoskonałe i być może trącące myszką w obecnym swoim kształcie, jest takim narzędziem. Twórcy potrzebują narzędzia, które umożliwiałoby po pierwsze jakiś nadzór nad sposobami, formami, metodami eksploatacji twórczości, a po drugie stwarzało przesłanki po temu, by w dzisiejszej dobie autor, który nie ma możliwości za własnego biurka śledzenia losów swojego utworu, obserwowania na jakich polach eksploatacji, w jakim zakresie, na jakich zasadach ten utwór jest rozpowszechniany. Prawo autorskie daje mu możliwość powierzenia tego zadania jakiejś wyspecjalizowanej instytucji, która zrobi to w jego imieniu. Gdzie tkwi problem i być może także, gdzie rozmaite rozważania dotyczące przyszłości prawa autorskiego oraz miejsca twórców w tym prawie autorskim, gdzie to wszystko mogłoby się spotkać. Otóż to dzisiejsze, stare prawo autorskie generalnie opiera się na takiej oto zasadzie, że specjalizowana instytucja, organizacja zbiorowego zarządzania. Taka lub inna jest ich w Polsce 13, a akurat reprezentuje największą. W imieniu autora śledzi na poszczególnych polach eksploatacji zakres wykorzystania i losy utworu, który autor powierzył tej organizacji pod, pod ochronę. To się zmienia. Internet jest taką, taką magmą, takim przestworem w którym śledzenie utworu, jego losów, staje się zwyczajnie po prostu niemożliwe. Łatwo uchwycić fakt wydania płyty. Trudniej w tym zero-jedynkowym szumie sprawdzić, ustalić do kogo, od kogo i do kogo trafia utwór, który raz w tę cybernetyczną przestrzeń został wysłany. Myślę, że należałoby tutaj szukać nowych rozwiązań, zachowując jednak tę podstawową zasadę, że ktoś, kto content wytworzył, powinien mieć prawo do wynagrodzenia i powinien mieć prawo do tego, aby uczestniczyć w korzyściach, jakie wynoszą ci, którzy ten kontent eksploatują. Być może, kończąc, mam 14 sekund, być może jakimś wzorem Byłaby tutaj reprografia, czyli te rozwiązania, które stosuje się w tej szczególnej gałęzi prawa autorskiego, gdzie pobierane są zryczałtowane opłaty od pewnych nośników, które mogą, choć nie muszą, być wykorzystywane do utrwalania, powielania utworów. Być może można by wrócić do pomysłów, które już Państwo znają, bo. Pisała o nich prasa, donosimy media, mianowicie pewnego rodzaju opłaty wnoszonej przez użytkowników internetu, skrajnie z, z niskiej, ale ta opłata zmultiplikowana liczbą użytkowników internetu mogłaby się stać zaczynem, pewnym no, koszykiem, który byłby następnie dzielony przez Organizację Zbiorowego Zarządzania. Szanowni Państwo, kończąc, proszę, przyjmijcie takie, o, takie oto przesłanie. Autorzy, a przynajmniej Ci Zrzeszeni i Stowarzyszenie Autorów ZAIC nie są odwróceni tyłem do przemian, nie są ślepi. Obserwujemy je, bacznie słuchamy dyskusji, która się toczy, czasem oczywiście z pewnym krytycznym nastawieniem do niektórych głosów. Ale jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać przy zachowaniu podmiotowości autora o nowych, nieznanych dotąd sposobach wynagradzania tych, którzy tworzą content, o który, o który tak ładnie się zbieramy. Dziękuję Państwu. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.